Atybuję się jak na ja, się, się jak gdyby ja, po Blanta Atybuję się jak na się jak ogrodbie poblanta Blanta Blanta <kluz> do mnie jego zajebistość, jestem mogę wszystko Jestem burwa mister przyszłość, jestem, jestem Insta biznes, biznes dziwko, że się nie przedstawia wchodzą, Aha. bo i tak znają nazwisko Wybywaj, na miasto John Wayne, to moja ksywa Wity tłuste, jak poezja, bywał za Wprawiam zachwyt, skurwieli, kiedy robię przekwyt, jak Denis, z nie wyplenić, zawsze byłem bezczelny Nie pasuje, smokaj penis, pochuj się pienić, faktów ty zmienisz Ja latam dookoła ziemi, a ty siedzisz, szydzisz i syflenisz A ja szelesczę w zieleni, na dzielni Jak chłopaków czysty, co to niby dzielni mam ona w pielni Rzęczą sucy piekielni, śpiewam dla zuz i mam się jak ja, guję się, się jak po ja, blan, tak ta, ta, ta. jak ja, guję się, się jak ogrod ja, po blan, tak jak ja, się jak blan, tak jak ja, się jak po blan, tak ta, ta, ta.